Eee, dziękuję serdecznie eee, dziękuję Lucynko za powitanie eee, no wzięli mnie z zaskoczenia słuchajcie dzisiaj, bo ja się do, dowiedziałam o tej spikerce dwie godziny temu, także kompletnie nie miałam czasu nawet żeby sobie cokolwiek przypomnieć także idę na żywioł mam nadzieję, że Pan Bóg mnie poprowadzi, siła wyższa będzie wiedziała co przeze mnie powiedzieć a tu jest też taki, taki dzień. Dzisiaj tę speakerkę miała dawać moja cudowna sponsorka, Monika z Warszawy, dzięki której jestem w tym miejscu, w którym jestem. Jestem trzeźwa, roki 8 miesięcy. Roki 8 miesięcy jestem na programie, po programie, w trakcie programu, tak to powiem. No cudowny człowiek, myślę, że ona ma dużo więcej doświadczeń, żałuję, że, że jej nie słuchacie, ale może będzie jeszcze okazja. No, niestety Monika nie mogła, więc padło na mnie. I też od razu mówię, to nie jest moja ulubiona forma niesienia posłania, te spikarki, ale pamiętam, będąc nowicjuszką, bardzo uwielbiałam słuchać spikerek, to mi dawało taką nadzieję, siłę. No i teraz y, mogę to oddawać, nie, w ten sposób. Także tak to, ja mam na imię Ania, jestem alkoholiczką, mam swoje lata, słuchajcie, bo już jestem troszeczkę po pięćdziesiątce, urodziłam się w rodzinie, gdzie alkoholu nie było, natomiast okazało się, że ja mam, ja mam dwoje rodzeństwa, mam starszą, starszą siostrę i starszego brata, i cała nasza trójka, jesteśmy alkoholikami. Moje rodzeństwo poszło drogą terapii, nie są w AA. Także ja miałam, słuchajcie, bardzo takie wzorce negatywne, że tak powiem, które mi szybko uzmysłowiły, bo ja widziałam, jak oni się, że tak powiem, też brzydko staczali, nie? co się zadziało, także ja bardzo szybko zorientowałam się, że ja jestem jedną z nich, nie? Że ja mam też problem z, alko z alkoholem. Ja już nie będę opowiadała tych historii, jak to się zaczęło, bo każdy ma swoją i u każdego prawdopodobnie tak samo się niewinnie zaczyna. Skupię się na tych może ostatnich latach, takie ostatnie te, te moje picie, tak, no myślę, że 10 lat, to już było takie Codzienne. Ja, ja, ja mam męża, który nie jest alkoholikiem, cudowne, dwie córki, zdrowe, piękne, mądre. Fajną pracę od 30 lat, a ja byłam, słuchajcie, wiecznie nieszczęśliwa. Wiecznie coś się zdarzało tak w moim życiu co, codziennym, że ja, tak mi się wydawało, musiałam się napić, bo, bo coś było nie tak. A to ktoś na mnie spojrzał, a to ktoś mi zwrócił uwagę, a to szef się do mnie nie odezwał na czas, tak jak ja bym chciała, a to z mężem się pokłóciłam, a to, nie wiem, wyniki badań miałam złe i codziennie było coś. Ja się fartnęłam kiedyś, bo my tam w międzyczasie z mężem zmienialiśmy dom, że odkąd sprowadziliśmy się, to było 18 już lat temu, do tego nowego domu, to ja jestem wiecznie nieszczęśliwa, słuchajcie, ja już no, nawet kurda zaczęłam myśleć, że ten dom mam nawiedzony, czy coś, dom, który budowaliśmy od podstaw, bo coś cały czas było nie tak. To jest niesamowite, jak patrzę teraz z perspektywy, że kobieta, która no jako tako wygląda, która ma wszystko, jakby ktoś z boku popatrzył, to my się nie borykaliśmy ani z żadnymi problemami finansowymi, ani zdrowotnymi, ani rodzinnymi jakimiś, a a ja cały czas gdzieś uciekałam, nie? Znieczulałam się od codziennego życia. Urazy łapałam po prostu 500 tysięcy razy dziennie. Do każdego, do dzieci, do męża, do y, y, rodziców, później już tylko do mamy, bo mój tata nie żyje, do szefa, no to dzień w dzień. Ech. No i tak y, zaczęłam y, pić bardzo... Dużo, moim zdaniem, bo ja bez takich czterech, pięciu, sześciu browarów to nie zasypiałam. Mój mąż się bardzo denerwował. Zaczęły się jakieś telefony do mojego brata, do mojej siostry, którzy już wtedy nie pili, że z Anią się coś dzieje, oczywiście poza moimi plecami. No ale ja, ja się bałam cokolwiek z tym robić. Nie wiem, ktoś, ktoś, ktoś się włączył i nie wiem, czy mnie słychać. Jest ok? Z głosem? Ok. Dobra. Nie, nie, nie, ma, nie ma problemu. Także, Tak jak mówię, coś tam zaczęło się w głowie roić, ja zresztą tak powiem z perspektywy też, że ja to od dziecka już byłam taka, taka mi się wydawało wycofana, nieszczęśliwa, ludzie tam, nie wiem, dzieciaki miały znajomych, ja to zawsze gdzieś tam na uboczy, zawsze mi się wydawało, że ja jestem albo lepsza, albo gorsza, a potem z wiekiem to się coraz bardziej nasilało. Słuchajcie, byłam wredną suką, tak powiem, wprost. Zazdrośnicą, pomimo tego, że tak jak mówiłam, mi niczego nie brakowało ja się, zawsze porównywałam do tych bogatszych, ładniejszych, piękniejszych, szczuplejszych, którzy mają wykształcone dzieci. Ja cały czas szukałam czegoś. W sobie takiego, że ja jestem niewystarczająco dobra. No, masakrycznie mi się w życiu, rozumiecie, nie udało, nie? Z tym fajnym, cudownym mężem, z tymi dziećmi, z tym domem, z tymi pracami i tak dalej. Nie wiem. Naprawdę to był horror. Czas ostatni, jak zaczęła się pandemia, to już w ogóle była kasacja, bo ja zaczęłam pracować zdalnie, nie musiałam jeździć do tego mojego biura, więc też w związku z tym nie musiałam czekać do tej godziny 17, żeby sobie kupić yy, dwie zgrzewki czteropaków i się, tak jak mówiłam, znieczulać od życia, nie? To się okazało, że można od godziny zamiast śniadania, zamiast kawy wypić browara jednego, drugiego, dziesiątego. I tak było, słuchajcie, że ja nawalona siedziałam przy komputerze, często gęsto, że to też po prostu łaska i palec Boży, że nikt się wtedy nie kapnął, a może ja o czymś nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, nie będę już więcej opowiadała, każde... byłam no, nieszczęśliwa, zgnuśniała, wredna, sutkowata. Miałam już takie czasem momenty, że sobie myślałam, Boże, mnie już w życiu nic nie czeka. Ja, słuchajcie, miałam 49 lat, Byłam naprawdę jeszcze, no myślę, zajebistą laską, a ja myślałam o tym, żeby się kuźwa rozpędzić samochodem i zakończyć ten mój żywot, bo ja nie umiałam, to jest w wielkiej księdze i to wielokrotnie na spiterkach mówili, ja sobie teraz też uświadamiam, ja nie umiałam żyć ani z alkoholem, ani bez alkoholu, bo to codzienne rano, nie, dzisiaj to już się nie napijesz, Ania, popatrz jak ty wyglądasz kuźwa, gęba spuchnięta, ręce ci się trzęsą, a po południu wracając z roboty o godzinie 16 wychodziłam, kombinowanie żabka, sklep osiedlowy, stacja benzynowa, gdzie zajechać, żeby dwa razy w tym samym miejscu podrządnie kupować alkoholu. I piłam, tak? Chowałam ten alkohol przed mężem. Oficjalnie dwa browary, cztery trany w torbie od laptopa, nie? Pańcia na obcasikach, fiukana, wy, wyelagantowana. Wy, wy a po prostu wchodziłam do żabki i pierwsze co, to piwo widziałam, nie? No straszny to był ten czas. No i zdarzyła się taka historia, że ja y, któregoś dnia byłam, to była niedziela, byłam sama w domu, rodziny nie było, gdzieś tam mąż zabrał moje dzieci, i oczywiście, no, jak byłam sama w domu, to musiałam ten czas jakoś wykorzystać, no, mogłam się oficjalnie napić, a że nie miałam tego swojego ukochanego, zielonego piwa, sobie zrobiłam drinka, nie? Z tego, co było w domu, zawsze było dużo alkoholu. No i ten drink był obrzydliwy, gdzieś tam z jakimś sokiem, ale no, to już nie, nie było ważne, co ja piłam. mi się chciało chlać o godzinie 10 w niedzielę. Zrobiłam sobie jednego, drugiego, trzeciego tego dnia. No to, nie wiem, to bo trochę z rytmu mi wybił ten Gremin. No ma, ma swoje przeżycia, chłopina, chciał się podzielić. No więc nie, wypiłam te pary drinków e, i zasnęłam na kanapie, słuchajcie, obudził mnie wieczorem mój mąż, jak wrócił z dziećmi do domu e, i to jest po prostu chicior, bo on mnie pyta, piłaś. Ja mówię, oj, tam piłam, nie? Trzy drinki się napiłam wielkimi mecyje, znowu awanturami, nie wiem o co robisz. On mówi, pokaż mi butelkę, z której sobie zrobiłaś te drinki. No i się okazało, mówi: To czyste spirytus Aniu, zrobiłaś, skoczyłaś się dziewczyną w ogóle? No, zaczął mnie tak poniewierać, że tak powiem słownie. No i to był ten przełom, nie? To było to uznanie tej bezsilności. Tak, Aniu, ty sobie już nigdy w życiu sama nie poradzisz. Nie, bo ja, ja czułam to, że, nie wiem, ludzie trzeźwieją, ludzie mają siłę. Nawet wierzyłam, że mój brat, moja siostra mają siłę jakąś w sobie, która spowodowała, że oni przestali pić. I zamiast, słuchajcie, do mojej siostry, do mojego brata, którzy mieli tę drogę trzeźwości jakoś tam już wytytoną, bo nie pili parę lat, to ja zadzwoniłam na infolinię do A, nie? Do AA, o którym, kurde... Ja, słuchajcie, co ja mam robić? Bo ja, ja siebie sama nie słyszę, swoich myśli nie słyszę. Ale ja cały czas słyszę jakieś rozmowy, słuchaj. No nie, no mówię, cały czas ktoś gada, przeklina bardzo. No, jesteście? To co, mogę kontynuować? Dobra, słuchajcie, no to skończyłam chyba na tym, że zadzwoniłam do o, o którym nic nie, no słyszę cały czas teraz jakieś dziecko słyszę, słuchajcie. No dobra, spróbuję. Zadzwoniłam do tego AA, następnego dnia już e, znalazłam sponsorkę, właśnie tę Monikę, która miała dzisiaj e, dzielić się doświadczeniem. Zaczęłam program, jak byłam na sugestiach, e, zaczęło się wszystko zmieniać, z dnia na dzień przestałam pić, przestałam myśleć o tym alkoholu. Dla mnie to był mega, mega cud, bo po takich dziesięciu latach codziennego picia, to było po prostu coś niesamowitego, że z dnia na dzień przestajesz myśleć o tym piwie, żeby się nażłopać go wieczorem. No i tak doszłyśmy. Pierwszy, drugi, trzeci krok no, to była bajka. Po prostu różowa chmurka i w ogóle nowe życie. No, niesamowite. W czwartym kroku było no było jak było. Zrobiłam te tabele lęku, uraz i, i seksu. Dowiedziałam się o sobie wielu rzeczy. Ja zawsze myślałam o tym, że jestem egoistką, bo to w sobie widziałam. Nie wiem, czy wysłyszycie czy wy cały czas te rozmowy, które ja słyszę? No to dobra, teraz jakaś cisza jest. Dobra, doszłam do tego kroku czwartego, w którym robimy, że tak powiem, dogłębną analizę tego naszych wad. To, że byłam egoistką, to ja całe życie wiedziałam, ale że aż taką, to nie sądziłam. Egoistka, samolubna, nieuczciwa, no stanęłam wprawdzie. po prostu kopara mi opadła do kolan. No i krok piąty, szósty, siódmy. No, Potrafiłam już, miałam narzędzia, może w ten sposób, miałam narzędzia, co ja mogę zrobić z tymi wadami swoim charakteru. Od kroku dziesiątego zaczęłam robić obrachunek moralny, nie, więc to co jest w Wielkiej Księdze musiałam codziennie napisać, oprócz wdzięczności mojej sponsorce, której codziennie wy, wy, wysyłałam, doszło mi wypisywanie obrachunku moralnego. Czyli tego odpowiadałam na pytania, udając się na wieczorny odpoczyn, spoczynek, rozważamy konstruktywnie, jak minął nam dzień. Czy zrobiliśmy urazy, czy byliśmy samoludni i nieuczciwi? Czy baliśmy się? Czy jesteśmy komuś winni i Czy zatrzymaliśmy dla siebie coś, co należało natychmiast omówić z drugą osobą? Czy byliśmy życzliwi, i kochający dla wszystkich? Co mogliśmy zrobić lepiej? Kurde, słuchajcie, jak ja to zaczęłam pierwszy, drugi dzień pisać, to ja mówię, ja no po prostu tego mi jeszcze mało trzeba było w tym programie. Nie dość, że muszę pamiętać o wdzięcznościach, to dla mnie to była nowość, nie? że można coś takiego robić, jak moralne. Dzisiaj z perspektywy to jest błogosławieństwo, bo to jest, ja robię go codziennie wieczorem, zanim się położę spać, to czytam sobie ten fragment z Wielkiej Księgi i dokładnie opisuję mojej sponsorce. To jest taka forma czwartego kroku, nie? piątego kroku, że przyznaję się i prze sobie, przed Bogiem i przed moją sponsorką, przed osobą trzecią, do, do tego, jaka byłam w ciągu tych dni. I co się zmieniło u mnie. Tak jak mówiłam, ja jestem rok i osiem miesięcy trzeźwa, rok i osiem miesięcy w programie. Słuchajcie, ja trzy razy w ciągu tego okresu miałam taką urazę, którą musiałam, że tak powiem, roz, rozmówić. Ja znowu słyszę jakieś głosy. No ktoś ewidentnie może nie chce mnie słuchać, ale to nic. Jest Program działa, na mnie przynajmniej zadziałał, jak jakiś balsam, dla mnie to jest nadal kosmos, ja nie wiem jak to działa ale to działa, to jest cudowne ten obrachunek moralny no to, to, to jest niesamowite to jest takie stanięcie w prawdzie codziennie wieczorem staje w prawdzie sama przed sobą, przed Bogiem przyznaje się do pewnych zachowań ale umiem też rozpoznawać te moje zachowania, jakie były pobudki, co mną kierowało, czy ja szłam w lewo, powiedzmy, za głosem Boga, czy ja szłam w prawo za swoim egoizmem, egocentryzmem, samolubstwem. I ja wiem, następnego dnia, oczywiście po takiej modlitwie jeszcze, o, po prze, przeproszeniu Boga za jakieś takie zachowania, które rzadko, ale miewam, ja wiem, co z tym zrobić. Obrachunek moralny daje mi taką siłę i taką, taką carte blanche, nie? że ja każdego dnia budzę się tak jakby czysta. Ja często sobie wyobrażałam, będąc na tym programie, że, że, że, że jestem jak taki pies, słuchajcie. Biały pies, który idzie w błoto, wytarza się w tym błocie. To takie moje te wady charakteru, te moje grzeszki. Tak się to brzydko błoto poprzyklejało przez całe moje życie. A ja teraz z dnia na dzień... W tym programie będąc, ja się otrzepuję z tego, nie? Pomału, pomału gdzieś tam zrywam z siebie te, te brudy życia. Te moje wady, które poprzylepiałam na własną prośbę. Nie wiem, ja słuchajcie, ja jestem cały czas y, roki 8 osiem miesięcy pod wielkim wrażeniem y, AA tego programu. No, między, między innymi dzięki temu obrachunkowi moralnemu, któremu, który robię, naprawdę uwa, u, uwaga teraz. Ja robię sugestie, słuchajcie, na 100%. I teraz zaczęłam tym i skończę tym, że Monika dzisiaj nie mogła u, u, zrobić tej spikerki, A ja mam dzisiaj wyjątkowy dzień, naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwy, bo ja miałam dwa tygodnie temu bardzo poważną operację. Wycięli mi, słuchajcie, wszystko, co było w środku związane z kobiecością. Nie mam macicy, nie mam jajowodów i, i tak dalej. Było to dla mnie, że tak powiem, no może ja się nie bałam, nie? było to jakieś przeżycie, no bo to zawsze jest stres, lęk, co tam wykryją, bo było podejrzenie nowotworu, szłam na tę operacje naprawdę powierzona, taka pełna nadziei, z myślą, Boże, będzie tak jak Ty chcesz, tak, ja, ja dostałam już od Ciebie tak dużo, że ja po prostu oddaję Ci się całkowicie. I wyobraźcie sobie, że e, ja byłam po tej operacji, e, to był wtorek, nie wiem, gdzieś tam koło 14 mnie przywieźli z powrotem na salę, tą po operacji mogłam przez 12 godzin nawet głową ruszyć, byłam na morfinie e, i pierwszy raz w życiu w ogóle i no było strasznie, ja w ogóle nie pamiętam za bardzo tego dnia. I następnego dnia wzięłam telefon, bo już byłam na tyle przytomna, żeby napisać właśnie wdzięczności i ten obrachunek moralny, który robię codziennie i wysyłam sponsorce. Ja patrzę, słuchajcie, a ja w tym dniu, kiedy miałam operację, tam za dwie godziny po tej operacji ja napisałam i wdzięczności i obrachunek moralny i uwierzcie mi, ja tego nie pamiętam. W którym momencie, w jakim ja stanie byłam, no, ja nie pamiętam tego dnia za bardzo. I to, to mi uzmysłowiło, że ja w tym programie po prostu jestem, trwam. To jest takie, to jest, no, to jest silniejsze niż ja, Ania, tak, jak z Marek, alkoholiczka. To Bóg przeze mnie, nie wiem, działa, mówi, tak jak w tej chwili, że nie jestem zestresowana. Bóg był ze mną wtedy, jak byłam na sali operacyjnej, i, I Bóg pewnie chciał usłyszeć ode mnie te wdzięczności które i ten obrachunek, który zrobiłam, krótki, taki bardzo zwięzły, nie tak jak zwykle, bo ja takie lubię elaboraty pisać, bo ja mam tych wdzięczności setki codziennie. I wyobraźcie sobie, że ja dzisiaj odebierałam wyniki histopatologiczne. Jechałam z mężem daleko do szpitala, w którym miałam. Całą drogę mówiłam, Boże, no będzie tak jak Ty chcesz, niech się dzieje co Ty chcesz, ja, ja, ja się godzę na wszystko. I słuchajcie, ja mam dobre te wyniki, więc <grym> nie mam raka, to jest po prostu niesamowite, dlatego mówię, szczęściem się dzielę dzisiaj, widocznie tak musiało być, że ta moja Monika, no, musiała zostać w pracy dłużej, coś tam wypadło, a ja, ona zawsze mi mówiła jako sponsorka, Ania, jak jest dobrze, to ty nie trzymaj tego szczęścia dla siebie, tylko mów, opowiadaj ludziom, to, to szczęście musi krążyć, to nie można w sobie trzymać. Ja jestem dzisiaj naprawdę po prostu przeszczęśliwa, że mogłam się z wami podzielić swoją historią, nie wiem, pewnie bez ładu i składu, ale też z drugiej strony nie chcę wpadać w taką tą odwróconą pychę, że jestem do dupy, bo nie jestem do dupy, bo jestem dzieckiem Bożym, który wyciągnął do mnie rękę, dał mi narzędzia, dał mi AA, dał mi sponsorkę, dał mi te wszystkie dziewczyny z którymi mogłam i mogę rozmawiać każdego dnia obrachunek moralny robię i zamierzam robić jak mi Bóg da siłę, da, da mi zdrowie to jest naprawdę błogosławieństwo bo to jest dopiero stanięcie w prawdzie, jak minął mi dzień czy byłam dobra, czy byłam życzliwa. Ja jeszcze wychodzę z tego założenia, bo to też wielokrotnie słyszałam i na mityngach i, i w różnych miejscach. Bóg mi dał dwoje oczu, dwoje uszu, a tylko jedne usta, tak? Ja staram się dzisiaj widzieć więcej, słyszeć więcej, nie mówić o sobie, nie oceniać, nie być wredna, nie być obgadująca. Jak nie mam coś dobrego człowiekowi do powiedzenia, to po prostu zamykam gębę i nie mówię nic. No i taka jest moja historia, takie jest moje doświadczenie. I chyba się wyrobiłam, bo jest 20:30. Także przepraszam za te wszystkie przestoje, ale to no, to nie z mojej winy. Dzięki